Rozdział drugi. Odbieranie gościa z lotniska. Słuchaj nagrania i powtarzaj niemieckie słówka i zwroty. Witasz gościa. Hallo Paul. Es ist nett dich wiederzusehen. Cześć Paul. Miło znowu cię widzieć. W odpowiedzi słyszysz. Es ist auch nett dich zu sehen. Mnie również jest miło Cię widzieć.